winy 37 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. W studiu w Warszawie w Młodzieżowym Domu Kultury. A w Lublinie witamy Szymona Grabarczuka. Halo, halo. Dzień dobry. I w Gdańsku Wojtka Pędzicha. Halo Wojtku. Halo, halo, Wojtek! Oj, słabo Cię słychać bardzo, ale to zaraz poprawimy. No, tydzień 37 kończy się lato, bardzo ładnie się kończy, bo dzisiaj u nas w Warszawie 25 stopni ponad, wczoraj było 27 słyszałem, że wcześniej rozmawialiśmy tutaj już z Szymonem i z Wojtkiem no cała Polska wygląda na to, że jest słoneczna i ciepła pod koniec lata bardzo się cieszymy bo to przyjemnie, ale my się zamykamy w studio na zimę i tak na jesień i zimę także będziemy częściej tutaj ze studia w Młodzieżowym Domu Kultury nadawać audycję. Dzisiaj w programie, może na początek powiem, gdzie można znaleźć notatki do naszej audycji. To jest adres naszego podcastu, czyli nowiny.podcasty.info notatki i tam na żywo można zobaczyć, jakie planujemy tematy, można coś skomentować, doradzić i też można sobie kliknąć w link, który, który tutaj jest podany. Później z tego tworzone są notatki do podcastu i można to znaleźć na stronie podcastu już konkretnego odcinka. No dobrze, to, co? to zaczynamy. W takim razie opowiem, co planujemy na dzisiaj. Cieszę się, że jest z nami Wojtek Pędzich w Gdańsku, bo będziemy mówić o tym, czy już wiadomo, kto jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Wikimedia Polska i być może dowiemy się, kto jest koordynatorem Glam z ramienia Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Później opowiemy o tym, że tworzy się nowa audycja i takie spotkanie zespołu tajemniczo nazwanego UX, czyli User Experience, czyli po polsku... Po polsku. Szymon, jak to będzie po polsku? Doświadczenie użytkownika? No właśnie, tak, doświadczenie użytkownika. Trochę to dziwnie brzmi, no ale chodzi o, o to, jak użytkownik yy co przeżywa, oglądając stronę internetową, czy, czy jakiś interfejs tak zwany. No nie da się uniknąć tych anglojęzycznych słów. Kolejna rzecz, to już troszkę powiedzieliśmy o tym, ale chyba po audycji, że zostanie włączona lokalna możliwość zmiany i przejmowania, a nie, tego nie mówiliśmy akurat, że zostanie wyłączona lokalna możliwość zmiany i przejmowania nazwy użytkownika. Natomiast o testach beta nowego paska projektów siostrzanych Wikidata łączącego z innymi projektami, no to krótko wspomnimy, bo to nie jest jakaś rewolucja, ale, ale zawsze coś nowego. O tym, że Wikimedia Commons mają 10 lat, warto przypomnieć bo y, mam trochę statystyk na ten temat i, i myślę, że to warto o tym powiedzieć. No i na końcu temat, który nie wiem, kto tutaj podrzucił, y, przyznawanie uprawnień y, administratora. Tutaj toczyła się taka gorąca dyskusja. Może się ujawni ten... A ktoś z was może to tutaj podrzucił? Szymontynie. nie. nie. Marek? Y, administratora. Tak, tak, tutaj ten ostatni temat, który... Przepraszam, bo ja się tutaj chwilowo coś zająłem. Tak, tak, to ja... A, no to ja będziesz mógł się wytłumaczyć. Przepraszam. Dobrze. No to cóż, to zaczynamy w takim razie. Wojtku, w takim razie oddaję ci głos, no bo, bo wszyscy czekamy, wszyscy chcemy wiedzieć, jak to jest. No i w dziedzinie rzecznika prasowego jeszcze najprawdopodobniej będziemy musieli chwilkę poczekać, bo... Zarząd jeszcze myśli nad jedną z dwóch ostatecznych kandydatur. Tutaj były dwie naprawdę bardzo silne osoby, bardzo silne ze względu na, na doświadczenie dziennikarskie czy doświadczenie wikimedialne, Albo medialne, albo wiki medialne właściwie. Więc nad jedną z tych osób, nad obydwoma kandydaturami jeszcze, jeszcze dyskutujemy, będziemy podejmować decyzję już najprawdopodobniej ostateczną no, na dniach. Nie mogę mówić za cały zarząd, wiadomo. Ale jeżeli chodzi o koordynatora inicjatyw Glam, no to już mogę powiedzieć, kto to jest. Już mm -hmm. to zostało kandydatce zakomunikowane. Zaczynamy współpracę z panią Martą Moraczewską, która nie jest wikimedianką, ale z drugiej strony Zna zasady, które, które, które rządzą naszymi projektami, jest obecna w środowisku, w inicjatywach otwartościowych. To ona na przykład w portalu Historia i Media pisała o Archiwach Narodowych Stanów Zjednoczonych, które, które udostępniają wszystkie zbiory. W repozytorium Wikipedii, tak? czyli oczywiście w Wikimedia Commons. I to ona na przykład zrealizowała taki, taki projekt Wstęp Wolny, w którym w ramach którego są filmy na licencji Creative Commons, gdzie przedstawiciele muzeów są pytani o to na przykład, jak, jak wyobrażają sobie współpracę z Wikipedią. Także jest to osoba spoza grona redakcyjnego, ale jest to osoba, która dostatecznie wie o naszym środowisku. Mm -hmm. no, na pewno wszyscy się przyjrzymy dokładniej y, tym osobom, bo chyba na Facebooku można znaleźć y, na ten temat y, jakieś informacje, y, znaczy te osoby w ogóle, znaczy tą osobę, tak? Mart, Pani Marta Moraczewska. Historia uh -huh. i media y, portal kojarzy mi się z widziałem y, i chyba jest w koalicji Otwartej Edukacji, o ile dobrze pamiętam również. Y, tak, yy, współpracuję. No, w, oczywiście Historia i Media to jest projekt Fundacji Nowoczesna Polska, yy, ale również nad tłumaczeniami materiałów dla coed no dobrze, to ciekawa informacja, ale powiedz jak, jak się kontaktowaliście, bo to też jest ciekawe, to nie było łatwe zadanie, bo spotkaliśmy się, spotkaliśmy się tutaj podczas warszawskiego otwartego wiki spotkania i wtedy były te rozmowy prowadzone, ale no później to już, już się na żywo nie spotykaliście w zarządzie, czyli to było... Zdaje się też przez Hangouta, tak? Rozmawialiście na Tak, tego. tak. Zorganizowaliśmy już, os... mieliśmy nadzieję, że wtedy ostateczną e, rozmowę właśnie na, na hangoucie, który, który sprawdził się jako źródło, jako, jako, jako medium dla, dla audiokonferencji. Widokonferencja zabiłaby najprawdopodobniej łącza. E, nie zrobiliśmy tego w ramach e, standardowego spotkania zarządu captorkowego no był to temat zbyt duży i rzeczywiście komunikacja głosowa e, była tutaj bardziej pożądana. No wygodniej chyba się rozmawiam, a może to w ogóle przejdzie na zarząd, że będzie na hanga Ale zdaje się, że szukaliście jakichś rozwiązań bardziej wolnościowych niż to od go gogla, czyli nie udało rozumiem się nic znaleźć? Nie natrafiliśmy na jakieś przeszkody techniczne, jednak okazało się, że wszyscy albo prawie wszyscy, bo z siedmiosobowego grona zarządu, jedna osoba nie dała rady się połączyć przez hangouta. Zdecydowaliśmy się jednak na hangout. No cóż, no, nowiny Wiki Radia też w hangoucie są. No, my też ciągle poszukujemy innego rozwiązania, no ale no, niestety nie ma. Nie ma takiego, które sprawnie można by było obsłużyć. No być może takie, które przez pół godziny trzeba było ustawiać przed każdą audycją, to może by się znalazło, ale podejrzewam, że też nie byłoby zbyt stabilne, niestety. No czekamy na takie rozwiązania, ale Google tutaj przoduje, no ewidentnie. I, i ten Google Hangouts i, i te notatki, które w tej chwili robimy w Google Docs, i w dodatku one są całkowicie otwarte, to znaczy każdy może tutaj pisać. To nie, nie trzeba się nawet logować do, do Google, żeby, żeby w tych notatkach móc uczestniczyć i żeby je przeglądać. Czyli Google skupił model z Wikipedii. Nie? Prawdopodobnie. Na pewno się przyglądają temu, co dzieje się w Wikipedii. Na pewno przyglądają się temu, jak tworzone są strony jak funkcjonuje ta społeczność, no, są chyba pod wrażeniem, tak mi się wydaje, no bo przecież e, firma nie jest komercyjna, a, no, że tak powiem, ślad oddech czują na plecach, prawdopodobnie. Także jeszcze parę, parę działań ze strony naszej fundacji i tutaj może być spora konkurencja. Ja to tak widzę, ale inne cele są zupełnie, prawda? Także tutaj nie ma co się obawiać. No, co, co do twojej, nie wiem, sugestii, która się tam gdzieś pojawiła, że być może spotkania zarządu przejdą na, na, na kanał audio, raczej się to nie stanie, bo łatwiej jest z, z loga, czyli ze, ze spisu, z zapisu rozmowy na kanale IRC stworzyć sprawozdanie, notatki, podsumowanie. Łatwiej jest również widzieć, kto, kto uczestniczy w dyskusji, kto, kto jest w dyskusji, no bo kanał IRC pomieści bardzo dużą liczbę osób. No i jednak, co było widać po, po naszych poszukiwaniach rozwiązania, no to IRC jest... Przynajmniej dla nas i dla, dla osób zaangażowanych w Wikimedia, dostępniejszą technologią. No i bardzo prostą, i taką skuteczną. To jest chyba najważniejsze, żeby ta skuteczność była jak najbliższa 100%. Nawet na Facebooku, który taki wydaje się super, super medium do porozumiewania się, coś tam się od czasu do czasu zawiesza, nie można się połączyć, nie można rozmawiać, są różne kłopoty. A IRC działa niezależnie od tych wszystkich stron internetowych, nie, nie przez ten y, protokół, tylko w ogóle ma swój protokół, także to jest rzeczywiście coś, co nam zostało z tamtych lat, ale, ale jest ciągle bardzo y, sprawne i to chyba jest najważniejsze, żeby to było sprawne po prostu, narzędzie do komunikacji. No dobrze, to co w takim razie, kiedy możemy się spodziewać, nie wiadomo, tak? No bo rozumiem, że trudno wam się spotkać wszystkimi ustalić znowu albo uzyskać odpowiedzi. No razem jest już to komunikacja mailowa, z ostatecznymi argumentacjami, ostatecznymi deklaracjami, ostatecznymi decyzjami. No to Mam to nadzieję, że nie długo. Potrzymać. Mogę mówić tylko za siebie, oczywiście, nie za pozostałe sześć siódmych. Mam nadzieję, że nie no dobrze, to czekamy w takim razie, a gdzie się pojawi informacja, gdzie jej szukać, jak się pojawi już, jak już będzie wiadomo. Na pewno na naszych wikimediowych kanałach komunikacyjnych. Tak samo, tak samo jak ogłaszaliśmy rekrutację, no głównie naszymi kanałami dostępnymi nam bezpośrednio, tak samo, tak samo sądzę z wynikami. No, sądzę, że, że gdy zdecydujemy się na, na stanowisko opiekuna medialnego, to wtedy informacja o obydwu stanowiskach rozejdzie się. No, Wiki Radio, mam nadzieję, też pomoże. No Bardzo chętnie, tylko to właśnie nie wiem, gdzie szukać, ale, bo jest sporo tych kanałów, czyli wikimedia.pl, prawdopodobnie tam najszybciej będzie. Prawdopodobnie tam, ewentualnie jeżeli ktoś ma bezpośredni kontakt do mnie. No mam, a, a ja mam wobec, na szczęście kadencji mam. Za Adam, za komunikację zewnętrzną, za rekrutację, to może pytać bezpośrednio mnie. No dobrze, to od razu umieścimy w naszym serwisie informacyjnym, który pojawia się co godzinę w strumieniu Wikiradia, także będzie, będzie można sobie połączyć też i od razu odsłuchać, kto jest i gdzie jest. No może się uda spotkać za tydzień już z tym, z tym kimś, kto będzie rzecznikiem prasowym. To ważna postać będzie na pewno w stowarzyszeniu. Głos, masz głos w ruchu Wikimedia. No, oczywiście. Dobrze, czyli drugi, drugi temat to spotkanie zespołu User Experience UX. Zespołu UX, czyli tak naprawdę to jest tak jak tutaj Szymon chyba napisał: że to jest radiowe ramię projektu SMS, sprzątanie meta stron. To opowiedzcie nam coś o tym w takim razie, bo Marek będzie rozmawiał z Szymonem głównie, ja też zostanę jeszcze oczywiście, bo to dzisiaj po audycji. Tak, mamy Etherpada na Wikimedia pod plwiki-ux, tam zapisaliśmy sobie o czym będziemy mówić i spotkamy się zaraz po naszej audycji, gdzieś tak około 15. Mhm. I jakie tematy na dzisiaj przewidziane są, już wiadomo? To wszystko sobie prawdopodobnie mówimy tuż przed i w trakcie też wyjdzie. Te spotkania być może będą miały taki charakter, że przygotowujemy się na jakiś tam temat, ale też nie ma co się jakoś specjalnie zamykać przed jakimiś innymi tematami, bo to nie jest spotkanie sprawozdawcze, tak jak nowiny Wikiradia, tylko to jest spotkanie robocze. Więc o czym będziemy chcieli rozmawiać, to o tym będziemy rozmawiali mm -hmm. i ono ma też służyć innym wikipedystom do tego, żeby zobaczyli w jaki sposób przebiegają jakieś takie właśnie różne techniczne, organizacyjne decyzje. Czyli znowu wyszło na to, że spotkanie głosowe jest bardziej efektywne niż na, pa na papierze czy na ircu. To znaczy bardziej tutaj chodzi o, o odbiór, mam wrażenie. To znaczy mhm. ja wolę słuchać niż czytać raczej, więc mam, mhm. mam ja wrażenie, też... że to może być wygodniejsze. Tak, ja też yy, napisałem już na stronie Wikiprojektu Sprzętań Metastron bardzo, bardzo dawno temu, że... Yy, Projekt ten charakteryzuje się częstymi konsultacjami uczestników, toczonymi na kanałach prywatnych. <coughs> Dlatego spora część ustaleń nie jest znana serwerom Wikipedii. Pod strony Wikiprojektu są traktowane raczej jako przyborniki niż miejsce podejmowania decyzji. Właściwie od kiedy sięgam pamięcią, to jak zacząłem się tym zajmować, to raczej umawiałem się z Karolem 007 na Skype'a, i tam sobie to wszystko omawialiśmy, y, natomiast w Wikipedii można było widzieć tylko efekty naszych prac. No i o ile to są zmiany y, takie czysto porządkowe, y, nie wzbudzające żadnych emocji, to nikt tutaj nie narzeka. Natomiast tam, gdzie trzeba podjąć decyzję albo albo i być może ktoś by coś na tym stracił, albo ktoś na tym coś zyskał, no to już wtedy są zarzuty o jakieś takie decyzje arbitralne, trudne do zweryfikowania. No żeby, żeby uniknąć odważenia, że my jesteśmy zamordystami, tylko po prostu, żeby uświadomić ludziom, że pewne rzeczy nie nadają się do omawiania takiego pisemnego, tak samo jak fundacja Wikimedia ma swoją jedną siedzibę i oni tam sobie rozmawiają w y, pokojach, a nie e, każdy sobie zdalnie pisze na IRCU, no to my tutaj podobnie y, pewne rzeczy mówimy sobie i, i dlatego y, zamiast korzystać ze Skype'a, y, to postanowiłem, że może byśmy przeszli na Hangout'a właśnie z opcją tego udostępnienia w YouTubie, w ten sposób ludzie potem będą mogli się zapoznać z tym, o czym mówiliśmy. No właśnie, bo warto powiedzieć, że to spotkanie będzie na żywo transmitowane, nie w, w strumieniu Wikiradia też, ale na kanale YouTube Wikiradia. Tak jak w tej chwili też jesteśmy na kanale WikiRadia, YouTube, z tym, że tam jest gorsza jakość, bo nas ze studia tak, tak samo słychać jak pozostałych członków spotkania. No bo to przechodzi tutaj przez komputer, tak. w związku z tym to jest ta sama jakość. Także tak, jeśli ktoś chce mieć lepszą jakość, no to jednak chyba lepiej słuchać w strumieniu, ale jeśli ktoś chce wziąć udział w spotkaniu, tak jak będzie możliwość taka właśnie w tym zespole, no to chyba lepiej właśnie skorzystać z Hangouta i tam się spróbować połączyć, a y, można też słuchać y, przez kanał YouTube i on od razu też nagrywa te, te wystąpienia, to znaczy to spotkanie, tak jak nowiny. Znaczy on nie musi nagrywać, ale zrobimy tak, żeby nagrywał. No, ale w trakcie jest, jest, jak gdyby nie tylko na żywo transmisja, ale można też tam, um, no, jak gdyby zapisać to to, to, to, to, co się dzieje. I to chyba to będzie... Poprawne, y, trzeba podkreślić, że zachęcamy wszystkich y, zainteresowanych do wzięcia udziału. Y, to się dopiero zaczyna, więc nie spodziewamy się jakiegoś... Y, no, jakiejś dużej liczby uczestników, ale może powolutku, powolutku ktoś tam będzie sobie dochodził. No tak myślę, że jeśli to będzie w stałych godzinach, na przykład w sobotę po nowinach, tak jak już rozmawialiśmy, że tak może być, no to, to z czasem sporo ludzi się o do tym dowie, szczególnie tych zainteresowanych tematem. No a właśnie takie spotkania no, są konieczne, bo trzeba podejmować decyzje, a podejmowanie decyzji poprzez IRCA czy poprzez kontakt e-mailowy no, jest bardzo utrudnione, bo bardzo wydłuża się w czasie. E... No tak, tak. Właśnie dlatego te, no. te spotkania już mają miejsce, tylko po prostu zmieniamy kanał z takiego, którego nie da się weryfikować i takiego, którego się nie da prześledzić, na taki, który właśnie się da, bo do tej pory to Skype... Facebook, ale to były takie rozmowy prywatne, a w mhm. tym momencie przechodzimy na publicznie dostępne, otwarty, także można też, e, oczywiście nie, nie otwarty w rozumieniu naszym otwartościowym, ale takim, że e, każdy może przyjść i też dołączyć do dyskusji. No właśnie i co ciekawe właśnie YouTube umożliwia to, żeby komentować konkretne, znaczy nie komentować konkretne fragmenty, no ale tam jest linia czasowa, prawda, czyli jeśli nagranie jest już zrobione i ktoś tego słucha po tygodniu na przykład, albo w tygodniu pomiędzy audycjami, no to może, może znaleźć się, w, że, że w tam 30 minucie, 45 sekundzie ktoś powiedział coś i do tego może się ustosunkować. Także moż, można tam łatwiej po prostu dotrzeć do tego, do tego miejsca, a poza tym można wysłać ten film, Y, który będzie się odtwarzał od tego miejsca komuś innemu. To jest bardzo ciekawa innowacja w YouTubie. To, że się odtwarza od wybranego miejsca, to widziałem, ale tego, że komentarz pojawia się w odpowiednim miejscu, Nie, to... tego nie ma niestety. To, właśnie. to na SoundCloudzie jest. Na to czekamy, tak. To by się na bardzo przydało. tak. To jest bardzo wygodne i bardzo fajne, ale niestety SoundCloud jest y, płatny i tam no jedna audycja mogłaby być na mniej więcej na na na trzy tygodnie, czy znaczy trzy audycje, a potem trzeba by było kasować i robić nowe, albo skądś wziąć pieniądze, żeby. Bo tam jest opłacić. limit miejsca. Tak? Limit 2 gigabajty bodajże na, na, na, na, na, na to nagra, na te nagrania, na jednym kanale. No, można by było kolejne kanały zakładać i pewnie niektórzy tak robią, ale ale nie w tym rzecz. No, mamy tutaj inne narzędzia i z nich skorzystajmy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzątaniem metastron. To brzmi poważnie, ale ten temat już od dłuższego czasu troszeczkę przybliżaliśmy. No to są poważne zmiany takie w interfejsie, czyli w tym, co co widzi użytkownik i to budzi spore kontrowersje, jak już ktoś coś wprowadzi. No więc tutaj będzie można wcześniej dowiedzieć się, co jest planowane, jak jest planowane i dlaczego jest planowane, więc to myślę, że troszkę pomoże wam w pracy, bo to chodzi o to, żeby jednak no, ta praca się posuwała, decyzje były podejmowane i żeby te zmiany następowały. Znaczy póki co to oczywiście decyzje są i, i zmiany następują i tak, dalej, i tak dalej, ale chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli dlaczego i w jaki mm -hmm, sposób. Mm -hmm, no dokładnie. No to życzę powodzenia. W takim razie ja będę tutaj wam kibicował przez być może kilka audycji, dopóki sami nie, nie, nie, nie wystartujecie tak już na dobre. A może w ogóle mnie zainteresuje temat i będę z wami siedział dłużej, zobaczymy. No to powodzenia w takim razie. W strumieniu też będzie można nas słuchać na żywo. wikiradio.org oczywiście przypominam. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to mm, zostanie wyłączona lokalna możliwość zmiany i przejmowania nazwy użytkownika. Ja nie wiem, o co chodzi tutaj za bardzo. Co to... A zmieniałeś kiedyś nazwę użytkownika? Ja zmieniałem, ale to przez Mastiego, to znaczy musiałem zgłosić się do, y, on jest biurokratą bodajże i dlatego ma uprawnienia do tego, żeby zmieniać nazwę użytkownika. Zmieniałem dwa razy, zmieniałem nazwę użytkownika. No i jak to wyglądało? No, koszmarne było. <śmiech> Przede wszystkim pierwszą nazwę użytkownika, Borysław Kozielski, na pozytywny. To zmieniłem e, po prostu zakładając drugie konto i nie przejmując się tym, co tam się wcześniej działo. Natomiast później już byłem troszkę bardziej świadomy i przywiązany do tego, co zrobiłem wcześniej jako pozytywny. No i już poprosiłem o tą zmianę nazwy użytkownika. E, dowiedziałem się, że właśnie trzeba się zgłosić do administratora, który ma do tego uprawnienia. A w polskiej Wikipedii to jest Masti chyba jeden tylko człowiek który ma takie uprawnienia chyba więcej mam, um, chyba w Siedmiu czy coś ale on się chyba tym zajmuje e, tak nie wiem czy no w każdym razie no do niego tylko, się też no, nie, z tym tak do <coughs> naszego biurokraty się wybranego zgłosiłem no tak zgłosiłem się do niego znalazłem go gdzieś tam na stronie że on właśnie zajmuje się zmianami nazw użytkowników ale no i zmienił pisa mi pisałeś do niego na prywatnym kanale gdzieś czy musiałeś pisać na tej stronie gdzie do tej pory składało się wnioski. Chyba tak, tak. Tam, tam chyba tak. No, no i dosyć szybko to zostało zrobione, jak to i błyskawica jest tutaj. Już... A zmieniałeś tą nazwę tylko na wikipedii, czy gdzieś jeszcze? No nie. Yy, rzeczywiście z tym był kłopot, bo to ja nie miałem wtedy jeszcze konta globalnego, teraz już są wszystkie konta globalne, ale wtedy to był problem. Prawie wszystkie. Tak, i, ale coś tam potem się pojawiała, jakaś informacja, że wszystko zostało zintegrowane, czy coś. Ja nie wiem, dokładnie tego nie śledzę, w każdym razie teraz jest dobrze. No właśnie to rozwiązanie, które teraz wchodzi, mm -hmm. ma przeciwdziałać temu, że użytkownik nie wie, jakoś to zostało zintegrowane, bo do tej pory było tak, że żeby prze zmienić nazwę konta na wszystkich projektach, to na każdym z osobna no trzeba było składać wnioski, tak? I wiele osób albo tego nie robiło, albo robiło to z dużymi trudnościami. Znaczy na tym każdym z osobna, w których miałeś jakiś niezerowy wkład. No tak, no bo w przeciwnym razie to nie bardzo jest sens tam w ogóle cokolwiek robić. Yy, więc teraz będzie to robione na jednym projekcie, tylko że, to znaczy generalnie idea fajna, tak, że to się zmienia w jednym miejscu. Ale problem polega na tym, że jak ostatnio zaglądałem na tę stronę, to tam w ogóle nie było śladu tłumaczenia, ale to, że nie było przetłumaczone, to ja rozumiem. Ale tam ta strona nie, nie miała takich elementów, które wskazują, że ona będzie tłumaczona. Tak, że... Bo na przykład na commons jest taka przetłumacz, wtedy się przychodzi do interfejsu tłumaczenia i to wtedy jakoś tam się zaczyna dziać. A tutaj... Znaczy jak dla mnie to jest, to jest akurat minimalny problem. Kamieniem milowym czy krokiem milowym jest takim właśnie przejście z modelu rozproszonego na model scentralizowany. To samo w sobie od, od strony takiej programistycznej i no, takiej no koncepcyjnej, bym powiedział, to jest już to jest najważniejsza rzecz. Natomiast włączenie... Jakiejś tam stronki pojedynczej, na jakiejś tam wiki, żeby dała się tłumaczyć i żeby jacyś tam ludzie sobie tłumaczyli na jakieś tam języki, na jakie chcą, to to jest absolutnie już najmniejszy problem. Oczywiście bardzo ważny z perspektywy użytkownika, żeby e, rozumiał ten komunikat, ale e, dorobienie tłumaczenia do tego już całego systemu, który istnieje, to jest pikuś. No i nie jest konieczne, żeby to działało, prawda? Globalne Zmiany nazwy użytkownika to jest po prostu dopełnienie tego, co się, co się od jakiegoś czasu dzieje. Kiedyś rzeczywiście, żeby zedytować coś na wikisłowniku czy wikipedii w innym języku, trzeba było założyć konto. Teraz to konto otworzy się automatycznie w momencie już wejścia zalogowanego użytkownika do innego serwisu. Konta można globalnie blokować, do czego uprawnienia mają stewardzi, więc... Z tych globalnych działań rzeczywiście globalna w jednym miejscu zmiana nazwy konta to jest rzeczywiście tylko dopełnienie tego dłuższego procesu, który od jakiegoś czasu trwa takiej globalizacji bytności użytkownika w całym świecie Wikimedia. Mhm, no bo to trudna rzecz, bo to się nie tworzyło tak, że to była jak gdyby struktura wymyślona z góry i teraz robimy resztę i jakoś rozszerzamy, tylko one tworzyły się oddzielnie i dopiero teraz są łączone jak gdyby i, i integrowane. Dopiero w tym momencie można było kliknąć opcję, która pozwalała na wejść na stronę specjalną, która, która pozwalała na połączenie wszystkich kont mm -hmm. o danej nazwie, jeżeli e-mail przypisany do konta był ten sam we wszystkich projektach. No, Przedtem mm -hmm. to rzeczywiście było lokalne. Te, te, te konta były, były zupełnie od siebie oderwane. Nie było pewności, że Borys Kozielski w angielskiej wiki źródłach to ten sam Borys Kozielski, który pisze polską mm -hmm. Wikipedię. Mm -hmm. czy, czy Mógł to być ktoś inny. No Jan Kowalski A, trudniej byłoby rozpoznać pewnie. Janów Kowalskich, pewnie było więcej. No, oczywiście. Po, popularne nazwy użytkownika zresztą y, tworzyły problemy, y, jeżeli ktoś na przykład zakładał konto globalne i nagle okazywało się, że na jakimś projekcie jego popularna dosyć nazwa użytkownika jest już zajęta przez kogoś innego, kto jeszcze tym bardziej m, aktywnie edytuje. Więc najprawdopodobniej nie będzie chciał zmienić nazwy, bo bo mu się podoba, no bo po to ją wybrał, żeby z niej korzystać. Mm -hmm. No w każdym razie chapeau bas, że tak powiem, bo to jest no, duża rzecz, duża rzecz, bo trudno takie rzeczy robić. Nad tym pracują naprawdę duże firmy, żeby integrować takie rzeczy i często porzucają stare projekty, tworząc na nowo Projekt, żeby, żeby to było zintegrowane, bo jest tak trudno to zintegrować. No, widzimy, jak, jak to w Wiki lubi zabytki na przykład, te, te różne spisy zabytków z różnych miejscowości nie są kompatybilne i dopiero, dopiero ten konkurs, na podstawie tego konkursu zostało stworzony jakiś unikalny numer czy symbol każdego z zabytków w Polsce, coś co jest no, nieocenioną pracą według mnie dla, dla, dla całej naszej dla całego naszego społeczeństwa, no bo w tej chwili każdy zabytek ma swój unikalny numer, a wcześniej tego nie było. I podobnie jest no, z tymi działaniami, które właśnie łączą te różne roz, rozproszone projekty w jeden spójny no, taki system. I to, to naprawdę jest duża, duże zadanie i, i, i wyzwanie. Tak, tak Wojtko? Jeszcze może taka ostatnia uwaga, bo jeszcze jeden taki element tej dobrej globalizacji ruchu Wikimedia, czyli Wikidane, tak, które też mogą zbierać coraz więcej rodzajów informacji, dzięki którym już nie powinno być na przykład rozjazdów w datach urodzenia czy śmierci w artykułach biograficznych pomiędzy edycjami językowymi. Na, gdzie każdy projekt, obojętnie jak słabo czy jak dobrze rozwinięte dane hasło w nim jest, będzie mógł zawierać yy, konkretny podstawowy zestaw informacji. I w tym sposobie pięknie przechodzimy do następnego tematu z naszych notatek, yy, czyli... Testy beta nowego paska projektów siostrzanych Wikidata łączącego z innymi projektami. No właśnie to jest krok w tym kierunku, taki drobny kroczek wydaje się, bo tak niewiele widać, żeby coś się zmieniło, ale, ale to łączenie właśnie z Wikidatą, no to jest to jest właśnie to. Tak, to jest kolejny z kroków, bo już od momentu wejścia Wikidanych, tak? Najpierw zniknęły nam z artykułu linki do projektów w innych językach, w sensie skodu artykułu, tak? One w tej chwili są tylko na Wikidanych poza jakimiś tam wyjątkami, w zasadzie błędami, można powiedzieć, to... Albo no, ewentualnie też linkami interwiki do przekierowań. No tak, tak, tak, tak, ale myślę, że to będziemy od tego odchodzić, w sensie, że to raczej, raczej są błędy takie y, wynikające z nieporozumienia się między wersjami językowymi, niż z... albo z nierozbudowania jeszcze wystarczającego danej wersji, niż, że tak ma zostać. No ale kiedy Wikidata w ogóle to, ruszyły? Wikidane jakoś niedawno. Pamiętam, że to całkiem jakiś rok, dwa lata temu. No to jest chyba najnowszy projekt Właśnie. Wikimedia. Z pewnością najnowszy. Jeżeli chodzi o te takie rodzaje projektów, to, to oczywiście to jest najnowszy. Wystartował no i... 30 października 2012. No właśnie, całkiem niedawno. Już Wiki Radio jest starsze, no. <gry> ale, ale bardzo tutaj zaczyna... Te, te zmiany przez Wikidata spowodowane będą bardzo istotne, chociaż w sumie... Widoczne to one może nie tak bardzo będą. One po... są bardzo widoczne, jak ktoś się daną sprawą zajmuje. No tak, to masz rację, ale chodzi o to, że od strony czytelnika to on właściwie, no bo to nie, to nie, jest, nie jest zmiana w interfejsie, nie jest zmiana w układzie, to nic nie zmienia, tylko nie, absolutnie. Łączy dane. w ogóle na tym nie polega rola Wikidanych. Wikidane mają agregować, rozproszone dane, ale te dane pozostają tymi samymi danymi, więc Czytelnik czyta, nie wiem, 11 grudnia, potem zostaje to e, zasane do wiki danych i dalej czytelnik czyta 11 grudnia. A to, że to 11 grudnia najpierw było wpisane w kodzie, a potem było wywołane przez jakieś jakąś własność, jakieś propecji, no to to jest, to już tylko my wiemy o tym. Mm -hmm, mm -hmm. Także to jest taka też rewolucja, Ta wydaje mi się, ale która... nie która postępuje troszeczkę ukryta bardziej, ale, ale bardzo ważna rzecz na pewno. No, no zobaczymy, zobaczymy, bo to, to coraz lepiej zaczyna wyglądać. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. <grych> no dobrze, to jeszcze coś na ten temat, czy przechodzimy do kolejnego? Myślę, że i o tym i o przejmowaniu nazwy użytkownika porozmawiamy sobie w czasie właśnie tej, tej pogadanki po nowinach. Tak, to zapraszamy w takim razie po nowinach do strumienia. Z tym, że tak, no musimy powiedzieć tym, którzy słuchają nas w podcaście, że spotykamy się zazwyczaj w soboty po godzinie pierwszej i wtedy na żywo można nas słuchać. W podcastach to można przez cały czas nas słuchać, nawet starych podcastów bardzo. Natomiast właśnie po pierwszej można włączyć nasz strumień na wikiradio.org, i sobie słuchać albo dołączyć się do, do naszej audycji. No i po nagraniu nowin, co zazwyczaj no tak zajmuje nam 45-50 minut, czyli tak, no teraz jest po drugiej dwie minuty, więc a 10 minut zostało do końca audycji, więc myślę, że wasza audycja rozpocznie się tak gdzieś 15 po po drugiej. No i tak trzeba śledzić, bo nie mamy stałych godzin. Na szczęście tutaj studio mamy udostępnione cały czas, więc możemy przyjść, kiedy chcemy. A trudno nam jest tak wystartować punktualnie o konkretnej godzinie. Może, może to kiedy, kiedyś dojdziemy do tego, dojdzie, do tego kiedyś, kiedyś do tego dojdziemy. Na razie ważniejsze jest to, żeby, żeby wszyscy uczestniczy dotarli, żeby byli słyszani. No i takie techniczne rzeczy nam troszkę czasu zajmują. No dobrze, A na to... ciekawostkę, w no. e, racji tego, że siedzimy w Google Hangouts, wiki dane utworzono dzięki wsparciu finansowemu, między innymi Google Incorporated. A proszę, a proszę. Ale w czym oni pomagali? Tylko, nie wiem, kasę dali e, czy no, wiedzę? Wsparcie Finansowe. Finansowe. A, to no pewnie chcą tak, zobaczyć, to... jak my to zrobimy. Ja podejrzewam, że chcą korzystać z tych danych. Na pewno. Nie wiem, czy już nie korzystają przypadkiem, jak są takie, jak się wyszukuje y, jakieś znane rzeczy, to czasami pojawia się w goglach taka ramka, y, na przykład ze skróconym biogramem, z datami urodzenia albo z filmem, kiedy wyprodukowany i tak dalej. I nie wiem, czy to nie jest czerpane być może z danych. Prawdopodobnie. No, no tutaj są wspólne interesy, prawda? No to jest no, fajnie, że, że mamy takiego sponsora w takim razie, który dostrzega ten, ten wspólny interes. Google i... wycofał się z Gnola, czyli z własnej wersji encyklopedii też tam współtworzonej e, przez, przez użytkowników, no ale jak widać wyciągnął rękę w... E, z czekiem w stronę projektów Wikimedia. No, ja bym chciał, żeby tak też na przykład Google Books znalazło się w Wiki źródłach, <głos> ale to jest pieśń pewnie przyszłości. Jeszcze może, może to się kiedyś tam jakoś połączy, niewykluczone. Czemu nie? No to miło w takim razie, że taki, taka duża firma dostrzega i nie jest taka zamknięta na, na to, żeby w, współdziałać czy wesprzeć dobre działania, bo to jest jak najbardziej chyba dobre i, w, i we wspólnym interesie wszystkich użytkowników internetu, można powiedzieć, nie tylko już tam konkretnie Wikipedii czy Googlea. No. Takie wsparcie na pewno jest cenne. No dobrze, mamy 8 minut do końca audycji. Wikimedia Commons mają 10 lat. E, młode, młodziutkie właściwie można powiedzieć, a już 22 miliony zdjęć e, są, e, nie wiem jakie z innymi plikami, bo statystyki tego nie podają, bo Znaczy Wikimedia... to jest liczba plików chyba, tak? Nie. Chodzi o zdjęcia to jest liczba plików? No tak jest napisane, że to jest liczba zdjęć, a nie liczba plików, więc... No 22 miliony tak. 788 tysięcy plików multimedialnych no to może właśnie 22 miliony to są zdjęcia. Załadowanych plików, tak, wszystkich, um, wszystkich, um, wszystkich rodzajów. No i bardzo liczę właśnie na wiki dane, żeby tutaj pomogły to rozdzielić, te pliki wideo na przykład, od audio. To znaczy wiki dane tutaj nie e, bardzo mają chyba coś do powiedzenia, no, to raczej meta, na no, metadane powinny być czytane z tych plików A. po prostu i w ten sposób powinno to być jakoś łatwe do odnalezienia i do wyszukania. Na razie kłopot jest z wyszukiwaniem e, konkretnych... E, konkretnych materiałów pod względem no właśnie rodzaju i te 22 miliony plików, ja podejrzewam, że większość to są zdjęcia jednak i tak to jest opisane zresztą, przetłumaczone na polski, że to są zdjęcia. No, ale pewnie to są rzeczywiście pliki. No, ale 4 miliony zarejestrowanych użytkowników, no to jest, y, też robi wrażenie, w ogóle to są takie liczby, które trudno z czymkolwiek innym porównać. No, może z Googlem <śmiech> da się to porównać. Nie wiem, ile tam jest użytkowników, pewnie może podobnie, albo i więcej. Warto pamiętać, że ci użytkownicy Comos to są w, w zasadzie użytkownicy wszystkich Wikipedii, tak? Nie wiem, czy Comos ma takich użytkowników, którzy tam się zarejestrowali i tam tylko działają, Raczej to są chyba użytkownicy. No bo teraz już właśnie, to już jest globalnie tak. teraz, prawda? Więc to chyba, no może to są no, zarejestrowanych, czyli nie aktywnych, czy, czy po prostu zarejestrowanych. A zarejestrowanym użytkownikiem Commons jest każdy, kto tam kiedykolwiek y, wszedł, zdaje się, w związku z tym, że się tworzy konto no no globalne, mhm. tak, w sensie wszedł, y, będąc zalogowanym na którymkolwiek z projektów mhm. Wikimedia. No czyli tak, no, no czyli wszedł zalogowany, zarejestrowany. No chyba tak. Mhm. No, w każdym razie z yy, sukcesem na pewno jest to co, to, co obserwujemy od 1 do 30 września, czyli konkurs, największy konkurs na świecie fotograficzny pod nazwą Wiki lubi zabytki, czyli Wiki Loves Monuments. Yy, I konkurs trwa, już czwarta edycja odbywa się tego konkursu. Ponad 350 tysięcy zdjęć do tej pory zostało załadowanych do, do Commons właśnie, a ponad 15 tysięcy ucz uczestników jest już tego konkursu. I Polska tutaj ma duże osiągnięcia, bo w zeszłym roku mieliśmy chyba najwyższą liczbę załadowanych zdjęć, bo tutaj chyba tylko zdjęcia w konkursie oczywiście biorą udział, chociaż przydałoby się może, ale to nie wiem jak nagrywać zabytki, <śmiech> chyba się nie da nagrać. Można nagrać jakąś opowieść o nim. Tak, tak, jeszcze zajdę no. na same e, komąsy. E, Powiedziałem wcześniej Borysie, że trudno porównać te 4 miliony zarejestrowanych użytkowników. Właśnie dotarłem do tabelki, e, która zestawia liczbę zarejestrowanych użytkowników, a więc w e, anglojęzycznej Wikipedii niedługo będziemy mieli 22,5 miliona zarejestrowanych użytkowników. Aha. W, w, w hiszpańskiej są ponad 3. No to jak z tymi miliony globalnymi. jak najbardziej się da porównać. No nie wszyscy jeszcze weszli na Komos po prostu. Aha, no no właśnie, o to chodzi. Część osób to jest, która nie edytuje po prostu już jak wyszło Komos, tak, wcześniej przestała edytować, ale oni też są zarejestrowanymi użytkownikami. Mhm. No to chyba tak. Mhm. No, yy, gratulujemy. Tortu nie ma, niestety chyba nie było nigdzie, a może był gdzieś tam w fundacji. Yy, nie widziałem żadnych zdjęć z tej uroczystości. Yy, a jest co świętować, bo naprawdę wynik jest rewelacyjny. No i wszyscy możemy z niego korzystać. Także to jest... No, super. A propos... to... A propos um, liczby plików, jest coś takiego jak strona commons dwukropek mime type statistics, e, statystyki e, plików według metadanych, według, według danych MIME. A, no, no. E, I na przykład y, dźwięków w formacie OGG jest ponad 308 tysięcy. O, to musisz Pliku, podesłać tego linka. Wojtek, bardzo PDF. cię proszę o tego linka tutaj w notatkach, jak możesz umieścić, dobrze? To ja chętnie sobie tak, oczywiście, już, już się temu, bo to bardzo cenna rzecz, to trudno znaleźć, no a jak już znalazłeś, to bardzo się cieszę e, i sobie to obejrzymy. No właśnie, 308 tysięcy plików audio, a wideo? Ty też? Wiem. E, zaś jeżeli chodzi o pliki wideo, e, patrzę sobie.. OGG, OGG. E, OGG wideo tutaj jest. Ale jest, są dwa razy, bo jest WebM rozszerzenie i OGG, to też jest wideo. 39 mhm. 845, to dziękuję ci za tego linka, którego przed chwilką wpisałeś, i 8713, trzeba by było zsumować, to jest jakieś 47 tysięcy 47 tysięcy plików e, wideo. I też tutaj fajne jest rozróżnienie, ile co zajmuje, prawda? Ile, ile bajtów e, poszczególne zajmują. Czyli to jest ile tych terabajtów, czy tam petabajtów, bo to nie wiem, jak to się liczy, tutaj jest, czekaj, tutaj są megabajty. No, no nie wiem co to są a propos tego, że commons to nie tylko zdjęcia to jeszcze warto zwrócić uwagę, że na stronie głównej od jakiegoś chyba już dłuższego czasu poza ilustracją na dziś mamy też plik multimedialny na dziś także nie tylko zdjęcia mamy i, czasem, i filmy i czasem muzykę czasem audio, a czasem film Mi bardzo w aktualnej film. wersji, bo oczywiście mówimy o aktualnych wersjach plików no to commons to jest 50 terabajtów a, ciągle terabajtów, petabajty to przed nami jeszcze w takim razie. Znaczy, wiesz, gdybyś y, również zliczył pliki usunięte, które są, że tak powiem, tylko schowane przez administratora, bo tego fizycznie się nie kasuje, gdybyś zliczył y, starsze wersje plików, które były przesyłane kilkakrotnie, które też są przecież dostępne, e, zapisane fizycznie na dysku, to na pewno y, szłoby to już m, co najmniej w setki terabajtów. A to nie jest przypadkiem wszystko właśnie tutaj, wypisane? Nie, nie, ja tak, tak to interpretuję, że A, mamy dostępne. tutaj mhm. wersję aktualną każdego pliku w, w statystyce. No fajnie, że takie statystyki. I to chyba też właśnie się samo uaktualnia, czyli jak dodajemy... Tak, to jest, to jest użytkownik, konto użytkownika BOTA odpowiedzialne za generowanie tych statystyk. To, co widać, to co ten link aktualnie prezentuje, to jest stan na 31 sierpnia. Mhm, mm mhm. Mm no to świetnie, to fajnie, że kolejne statystyki udało mi się znaleźć. Trudno jest odszukać takie statystyki. Planuję zrobić taką stronkę, gdzie, gdzie to wszystko będzie razem, chociaż jest taka strona, ale ona może tamtą uzupełnić po prostu i no chyba tak będzie lepiej. No dobrze, no to w takim razie chyba był już ostatni temat. Nie, jeszcze jest przyznawanie uprawnień Soldier of Wasteland to jest nazwa użytkownika, no to Marku, oddaję ci głos. To znaczy, ja to wrzuciłem od razu, jak te wybory się zaczęły, tydzień że warto w nowinach wspomnieć jak, a propos tego, co się dzieje. Wybory jeszcze trwają do jutra, zdaje tam się. Tam bardzo burzliwa dyskusja jest bodajże. No dyskusja jest nie tyle, mam wrażenie, burzliwa, co dużo pytań się pojawiło, czas nam się skończył. To może na tym skończymy. Zapraszam do zapoznania się z dyskusją na stronie głosowej. Link w notatkach. No właśnie. Ja będę tutaj pracował nad audycją, żeby ją umieścić w podcaście, a po naszej audycji rozpocznie się nowa audycja. Właściwie No to nie audycja, tylko takie spotkanie zespołu sprzątania metastron, czy doświadczenia użytkownika. Marek Mazurkiewicz i Szymon Grabarczuk zostają, a my żegnamy się w nowinach. Zapraszamy za tydzień nowiny.podcasty.info. A byli ze mną Wojtek Wojtek Pędzich w Gdańsku. Halo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dziękuję. I Marek Mazurkiewicz przy mikrofonie w studiu. Do usłyszenia.